Ćwiczenia. Ułóż zdania według przykładu. Porównaj swoją odpowiedź z nagraniem. Przykład. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Tisch für vier Personen? Zwei. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Tisch für zwei Personen? Teraz twoja kolej. Ich beginne mit der Suppe. Gurkensuppe. Ich beginne mit der Gurkensuppe. Ich zahle bar. Mit Kreditkarte. Ich zahle mit Kreditkarte. Könnten Sie mir die Rechnung bringen? Wasser. Könnten Sie mir ein Wasser bringen? Przetłumacz zdania z języka niemieckiego na język polski. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Folgen Sie mir bitte. Proszę ze mną. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Tisch für zwei Personen? Przepraszam, czy mają może Państwo stolik dla dwóch osób? Was ist die Suppe des Tages? Jaka jest zupa dnia? Darf es sonst noch etwas sein? Czy podać coś jeszcze? Zahlen bar oder mit Płaci Pani Gotówką czy kartą kredytową? Ich möchte noch Kaffee und Mozart-Eis. Chciałabym jeszcze kawę i lody Mozarta. Könnten Sie mir die rechnung bringen? Czy mógłby mi pan przynieść rachunek? Ich zale bar. Płacę gotówką. Ich würde Ihnen unser Hähnchen empfehlen. Polecałbym Państwu naszego kurczaka. Ich mit te zupy. Zacznę od zupy. Przetłumacz zdania z języka polskiego na język niemiecki. Po sygnale usłyszysz poprawną wersję. Płaci Pani gotówką czy kartą kredytową? Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte. Proszę za mną. Folgen Sie mir bitte. Przepraszam, czy mają może Państwo stolik dla dwóch osób? Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Tisch für zwei Personen? Zacznę od zupy. Ich beginne mit te zupy. Płacę gotówką. Ich ba. Czy podać coś jeszcze? Darf es sonst noch etwas sein? Jaka jest zupa dnia? Was ist die Suppe des Tages? Czy mógłby mi Pan przynieść rachunek? Könnten Sie mir die Rechnung bringen? Polecałbym Państwu naszego kurczaka. Ich würde Ihnen unser Hähnchen empfehlen.